Złoty Tron, odcinek drugi. Dzień dobry, witamy w drugim odcinku podcastu Złoty Tron, podcastu o koło czterdziestkowego, w którym cztery mądre głowy mówią, co wiedzą i, <głos> <głos> I staramy, się, rozbawiłeś staramy ty. się, żeby było zabawnie. Także witam Was Zygi, Szwagier, Witek i Vincent. Ok, w tej sekcji rozmawiamy o tym, co ostatnio zrobiliśmy w związku z hobby, więc chcieliśmy zacząć od najkrótszej yy... relacji. Najkrótszej relacji i Witku. Co sądzisz? Od najkrótszej... <śmulet> <śmulet> <śmulet> Nie usiłowali zacząć od siebie. To <śmulet> się wydnie. E, więc zacznijmy od Witka. Witku, co ostatnio pomalowałeś? Od... A już tak mówiąc poważnie, na czym ostatnio pracowałeś? Znaczy, no nie, nie skończyłem żadnego modelu <laughs> od ostatniego czasu, ale druga sprawa, że, że nie malowałem też jakoś bardzo dużo. Malowałem może z 4 godziny, 5, nie, nie, nie więcej. E, a to wszystko przez to, że, że, że czas zabrał mi komputer i grałem więcej na kompie. Wstyd się przyznać, ale tak się czasem to, tak, to, to, to? Tak, to... Warhammer Total War, nawet, nawet z Vincem nam się udało zagrać kilka bitew. Więc, więc nawet raz. nie chaosem rozjechałeś, a później się. W tym środkułeś, jak wampirami, tak. <grym> a tak, jak grę więc, więc, więc było to około Archamerowe, ale, ale rzeczywiście nie malowałem dużo, natomiast jestem już naprawdę bardzo blisko i jak się uda, to na trzeci odcinek będzie skończony model, myślę. Super, jeden. Je, no jeden! Tak. jeden. Ale w twoim, znalazie, w twoim Tak, nie, naprawdę naprawdę zrobiony na tip-top. Bo co, nad bardzo... pracujesz? Czy po znaczy, najbliższej skończenia jest Interrogator Chaplin. Z, okay. z y... tak? Nie, nie, to jest do Dark Angels. Okay. Taki blisterek był wydany z no, plastiku, no, no. bardzo fajny model. Okay. I jest już bardzo, bardzo blisko, jest już na dobrą sprawę. Na dobrą sprawę model jest zrobiony, tylko jeszcze podstawek jest do zrobienia, żrebnice i tańczówki jeszcze musisz zrobić. Nie, nie, już naprawdę zrobione, tylko jeszcze została podst podstawka do zrobienia, a ja nie lubię bez podstawki zrobionej, więc... Ok, Okazywałeś Tak, dobra. dokładnie, więc musi być zrobione do końca. Jak będzie zrobione do końca, to... Dobra. Czy jeszcze tylko 10 godzin. Ja, na razie, opiastu, ja, układania układania za rynek. nie, nie. Będzie następny odcinek, myślę, zrobiony, bez Dobra, problemu. spoko. E, winco, na czym ty pracowałeś tak? E, mm, ja dosyć dużo tutaj modeli mam bo nawet je przyniosłem na dzisiejsze spotkanie ale głównie dlatego że były skończone tak nie wiem na 80% i, i po prostu je wykańczałem więc to nie jest tak, że natrzaskałem tutaj z cztery oddziały w, w nie wiem w te dwa tygodnie czy tam trzy od ostatniego spotkania udało mi się skończyć e, pięciu Terminatorów z boksu Kalt katafra katafratowych Terminatorkach mhm. Udało mi się zrobić jednego terminatora z tego boksa Prospero i udało mi się też zrobić jednego gościa w armorze Mark 3, również z Prospero. Wykończyć mojego kapelana lekko pozmienianego z też boksa z I, i, I co tam jeszcze? A. I tak. zrobiłem do moich trzydziestkowych na Litlordców sześciosobowy y, tak sześcio sześciosobowy Legion Support Squad z meltami i sierżantem, który ma kombi A, meltę to jest... i to są. Y, su sugerowałem się takim artem, który jest gdzieś w któryś z tych czerwonych książka, książek y, forżowych Y, gdzie po prostu Knightlordowi, y, Knightlordzowie support składy mają takie białe elementy na zbrojach i utwierdziłem się tylko w przekonaniu, że nienawidzę malować białych kolorów. Żadnych. Nienawidzę tego. Okay. I nie wiem, czy dorobię tych czterech pozostałych. Znaczaj się. Znaczaj się. Zobaczaj. Plus, plus sztuczka jest prosta, trzeba zrobić bardzo jasne szary i białym tylko hajp. No myślisz, że jak to robiłem? No, no, I i biały I bardzo rzadki. Bardzo rzadki biały, suszarka w rękę, jedna warstwa suszarka, to warstwa suszarka, warstwa suszarka, warstwa suszarka. 17 tysięcy razy taki, będziesz miał sobie prawie biały. Zostanę przy tym ciemno-niebieskim, przynajmniej dobrze wychodzi. Nie, spoko, to, to spoko wyglądają. E, Okej, okay. to wszystko? Chyba tak, to wszystko, modeli? poleś, zrobił gdzie 12 modeli, to wszystko. No ja nie pobiłem ilością, bo też ostatnio to trochę, trochę mało czasu miałem, ale rozpakowałem swoje pudełko Blood w którym trochę później i zacząłem malować trzech orków oczywiście, no od czego miałbym zacząć. Z tym, że malowałem ich według dokładnie według poradnika, który jest w podręczniku do Blood No Kupiłem wszystkich farbek, tak aby po prostu robić to jeden do jednego. No i udało mi się trzech skończyć, tak, tak jak widzicie i jeszcze nad dwoma kolejnymi pracuję, także w sumie tych dwóch skończę jeszcze w tym tygodniu jakoś pewnie. I podejrzewam, że następny odcinek już będę miał całą. A drużyna jest jak duża. Ale tu jest co najmniej 11 osób. Mm. W pudełku jest 12 kolesi. Mm. Z tym, że żeby zagrać tak naprawdę y, jak pomaluję już tych wszystkich 12 i zacznę się, i, i się wezmę za ludzi, to będę starał się na leger znaleźć jeszcze jedną paczkę po prostu orków, bo tak naprawdę w pudełku przychodzi ci dwóch Black Orków, mm. glicerów, czterech linemenów i tam frowerów, y, kaczerów i tak dalej. Natomiast y, gra się tak, że no, orki prostu mają taką specyfikę, że to są, muszą być twarde jednostki. Więc gra się z mm. czterema blakorkami, czterema bicerami mm. e, i resztę tam jak, ta, jak, jak ci wpada. Wyjaśnijmy, no bo zagrać można w mm. tym samym to nie będzie jakiś tam optymalny skład. Nie, tak? nie, a ja bym chciał na przykład orkami sobie zagrać, mieć pudełko zrobione tak jak jest i mm. to sobie wykończyć, żeby ewentualnie muszę sobie się pewnym skończyć grę i grać tymi jednostkami, co są w pudełku, bo to będzie fair. Tak? E, natomiast jak już będę chciał gdzieś zagrać z kimś tak kompetytywnie, no to mm -hmm. wtedy już będę potrzebował tych innych jednostek i... a reszta mi się przyda na konwersję, czy tam do 40, po prostu to co mi się nie przyda do brodbolla i, i tak tak, też to, sobie. tak to coś tam jakieś, na no, magnesy i to wkręcam i to robię, żeby w razie coś mogło się przydać pracowałem też jeszcze nad gorkanotem zmontowałem całego gorkanota którego teraz już tam podkładuję sobie powoli ale podkładuję go w sposób bardzo ekonomiczny. Czyli, jak podkładuję jednego gościa do Blot to wlewam trochę więcej farby, jak mi, żeby mi nie zabrakło. A jak mi zostanie, to po prostu psikam tego, tego gorka, nota tam powoli resztkami. Resztkami, no i tak po kolei, wiesz, a na to, na to głowę psiknę, a to rękę na dwa, trzy, tam trzy razy i, i tak, i tak dalej, i tak dalej. Także powoli jakoś to idzie. No i to chyba wszystko, mi się wydaje. Aha, parę warstw zrobiłem jeszcze na zakstraku, ale tam jakoś mi tam wpadł pod rękę, coś mi tam schło, miałem jeszcze ochotę na malowanie, więc więc pocisnąłem z extraka, ale to tam on nie wygląda jeszcze na tyle, żeby można było go jeszcze pokazać, więc, więc na razie nie. Także z mojej strony to wszystko, Szwagier, co u Ciebie było? Ja dalsz w ciągu maluję herezyjnych White jeżeli się nie mylę to na etapie poprzedniego odcinka miałem pomalowanych trzech. Mhm. Albo, dwóch. Mam... Albo dwóch. No Albo pięć, dwóch. W tym momencie mam pomalowanych sześciu, siódmy dosyć zaawansowany, całkiem możliwe, że dzisiaj wieczorem go skończę. I to w gruncie rzeczy tyle. Póki mam wenę na mongołów w kosmosie, to tego się trzymam i ich maluję. I całkiem spokoju. fajnie przekonwertowałeś tego jednego. Tak, na jednym jest trochę mocniejszy motyw mongolski, ponieważ ma hełm ze szpicą na górze i z futrem dookoła. Żeby mu w kosmosie z... zimno nie było. Zrobiony to jest z tego, co chłopaki mówią, bo mam... Z Gubina to jest, tak, z Gobina z fantazji. Z a, bo czapki. Bo mam ano? pudełko biców fantazjiakowych, których... W ogóle nie wiem, co to jest i do czego służy, ale całkiem fajnie pasują do niektórych konwersji. Nie wiem, to nie Wolf Rider jakiś jest. No Być może Wolf Rider. Były takie. A ten Legion... W, w R... Wexilia. Wexilia też mu skonwertowałeś czegoś, nie, to bo to jest, nie jest ten karton. To jest z czterdziestkowej... tak, broni jest Z czterdziestkowej takiej... to było w pudełku Taktykal składu Marisów, taki scroll. Na tyczce, na, tycz, na tyczce, no powiedzmy, że na tyczce. Yy, podwieszony, no i tam jakieś tam mongolskie litery, coś tam. No i na plecach ma tarczę, to tarczę jeszcze trochę poprawi, trochę je głębi, dodam tak nie do końca mi się te kolejki podoba. złoty mógłbyś to poprawić i jakiś cień na ten. No właśnie dzień eee, ceniowany, <śmiech> <śmiech> <Mistrz szczegółu. śmiech> Złoty mógłby szwager łapnawić. Mógł nawet. bo warte, że zrobię jednym kolorem, a dużo by dalej... Mi zależy... Teraz wiesz, wiesz, no, jest, jest po pęstaterach. to przynajmniej nie trzech, trzech używa. Nie widać różnicy, ale trzech tak? Nie, widać, widać. Nie, nie. Spokojnie. No dobra, dobra. dobra. Także to w sumie tyle, jeśli chodzi o moje malowanie. Tylko idą czy łajskarzy. W kolejce czekają miniaturki Star Warsowe które zacząłem i czekają na lepsze czasy, i tyle. Spoko, spoko. No dobra, to tyle w tej sekcji. Teraz chcielibyśmy przejrzeć szybciutko ostatniego grudniowego White Warfa, który oczywiście poświęcony jest chyba w 75% artykułów Blood Bowlowi. No bo oczywiście wyszedł Blood Bowl w tym miesiącu i mamy fantastyczny box set, który... który no kolejną planszówkę tutaj z tego miejsca chciałbym chwileczkę skupić się na Bloodbowlu który po chyba nie wiem ilu latach został wydany ponownie chyba coś mi się wydaje że po 20 ale mogę się mylić że znowu mamy kolejną wersję pudełkowego Bloodbowla w tym, w tym razem mamy oczywiście tak jak uprzednio też mamy wszystko w zestawie co jest nam potrzebne do gry mamy jedną drużynę 12 osobową orków drużynę 12 osobową ludzi miarki, dugouty, czyli te wszystkie miejsca, w których trzymamy rannych i swoich trupów i, i, i rezerwowych. I oczywiście trakujemy, e, czyli śledzimy sobie ilość punktów i, i przerzutów. E, wydane jest to wszystko bardzo, e, bardzo wysokiej jakości e, tekturze, e, czego oczywiście nie można było się spodziewać niczego innego. E, razem właściwie z pudełkiem podstawki wyszła też drużyna e, Skaven, Blight, Scramblers, czyli e, Skavenów po prostu, 12 Skavenów, którzy e, mogą być naszą trzecią drużyną, jeśli nie chcemy kupować sobie całego pudła. Niestety już w tym, w tym pudełku z figurkami nie otrzymamy ani kart postaci, które są bardzo e, przydatne przy grze, bo mamy od razu wszystkie statystyki swoich postaci pod ręką, ani nie otrzymamy kostek, które są dla każdej frakcji robione. Może mogliśmy je sobie kupić jako osobne, e, osobny zakup. Niestety limitowanej edycji zakup, co bardzo wszyscy wyrabiamy od Games Workshopu, prawda? Eee. Tak, no i oczywiście wszystko się bardzo szybko sprzedało. I zamiast płacić, nie pamiętam gdzieś tutaj było, zamiast płacić, nie wiem, 10 czy tam ileś funtów na GW, trzeba zapłacić sobie 20 na EBay. Więc bardzo fajnie. Good move Games Workshop. <laughs> Dodatkowo jedna bardzo fajna rzecz, która wyszła do Bloodbola od razu, to jest zimowa mata. Nie, czy mata? Zimowa... Zimowe boisko. Zimowe boisko, czy dwa boiska tak naprawdę, bo zimowe boisko Obostronne ludzi jest. i orków. Z tym, że jest jeden bardzo duży minus tego, ponieważ do tego nie zostały dorzucone dagauty, które też były w zimowym klimacie, tak? Czyli mamy samą, samo boisko. No, można się dokucić, czy, czy jest to fajne, czy nie, ale moim zdaniem byłoby fajnie, gdyby jeszcze te degałty, czyli te takie dodatkowe tekturki były dorzucone, bo to jednak tworzy fajny klimat. Ale nie jest to. Jakimś... Będą je sprzedawać osobno. Nie, nie będą. Podejrzewam, <śmiech> to jest taki, wiesz, ból tyłka ludzi niektórych, którzy. którzy... To, to są akurat elementy, które naprawdę łatwo zrobić samemu. To jest, Bardzo to jest łatwo, akurat... co więcej ludzie sobie robią swoje własne stoły całe, no, nie? ale. OK, z jednej strony rozumiem, że jak tutaj było jedno i drugie, to czemu nie, nie jest to w tamtej wersji? Okay. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy i naprawdę w, w graniu nie przeszkadza. Ale czy mówisz o drużynach? To już się tylko wejdę w słowo. No. Ja hmm. już widziałem krasnoludy. Widziałem już zdjęcia krasnoludów. Tak, to ja dobrze wrzuciłem na bloga. No, no, z... no właśnie, u Ciebie widziałem. Zdjęcia tak. krasnoludów, ponieważ jest taka apka Bloodball, nie tak to się nazywa. W każdym razie na telefonie można sobie ściągnąć apkę w której budujesz sobie drużynę i możesz śledzić i tam przez kampanię przechodząc i nie wiem czy specjalnie, czy nie specjalnie, jak go mnie nie usunęli zdjęć tych, tych tych krasnoludów. Jakiś abdek może za szybko poszedł, no i jak wybierasz sobie krasnoludy, to mogłeś sobie, nagle Ci zdjęcie figurki pojawiało, nie? Więc ludzie na iPadach porobili sobie screenshoty. Oczywiście, bo wyszło jeszcze też zestaw książek, Blood Bowl, Omnibus, cztery książki w świecie Blood Bowl'a. Jedno żartuję. To no, żartujesz teraz. Nie, no, ale to są opowiadania fabularne. Z... Opowiadanie... I zła popiłka, i pobieg Są opowiadania <śmiech> fabularne. Znaczy wiesz książki i te 30 no też się sprowadzają też do tego sobie... Boulder i strzelił. Ale... I trafił! I trafił. I tak, A tego drugiego nie trafił. <śmiech> nie, A to są przedruki, nie? To są po prostu to... stare opowiadania, które kiedy, wiesz, gdzieś tam istniały w, w tym świecie. No bo pamiętajmy, że Blockball to nie jest ten sam świat, co fa fantazja, to, okay. to jest taki trochę równoległy do fantazja świat. To jest troszeczkę inaczej tam jest. Eee, no i pod tym tak, oczywiście wiele modeli do 1000 do, do, do, do sumów i zanim przejdziemy do Trader Legions, który tutaj Legions nam troszeczkę się będzie chwilę rozwodził. Ja chciałem tylko wspomnieć o jednym, o jednym indeks chaotika, który miałem w ręce. Które tutaj, niech nas zetnę, ile to kosztuje. 100 złotych ma kosztować, czyli dobrze mówiłem, że nie jest tylko 100 złotych. To jest reprint starej książki, prawda? To Ech, nawet nie jest reprint. To właśnie. nawet nie jest replic, mój drogi. Bo polega na tym, że bierzesz pliki źródłowe i drukujesz je jeszcze raz. A nie, że bierzesz starą książkę, porządnie ją skanujesz i ją drukujesz. E, po czym poznajesz, że to są skany w większości. No właściwie 90% materiałów, które tam widziałem, po tym, że nie są super ostre. czcionka nie jest super ostra. strony pod kątem. I takie jak są przy Xero, czasem, jak się zawinie takie czarne. Nie, nie. Tutaj... Chyba pocieli swoją linię, to jest elegancko. Ale wiecie, masz białą stronę, na której jest biała strona z czarnym tekstem, i tam, gdzie między tymi literkami widzisz ten szum, po prostu cyfrowy. Tak, że tam po prostu. Karo, ty, to... twój sokoli wzrok. No. Męczy mi coś Jak to jest po prostu w oryginale było, bo to było źle wydrukowane. No, no, tak, nie, nie, nie, nie, bo ja pamiętam tą książkę, pamiętam takie rzeczy, tak? I to w ogóle to jest zebrane masa różnych rzeczy z różnych książek, z kodeksów starych i tak dalej. Jedyne, co tam jest tak naprawdę wydrukowane, przynajmniej szleścić moim psem, bo będzie to wszystko słychać na mikrofonie. <śmiech> e, jedyne, co tam tak naprawdę jest, to są grafiki artworki, nie? czyli te takie, wiesz, Abaddon na przykład ten, ten z, z, to z ręką wystawioną tam w ogóle i tak dalej. Rysunki, to wszystko jest, ale reszta, co było z książek z, z kodeksów, no niestety to jest wszystko. Scan. I jeszcze trzymając się Blood Bowl'a, jeszcze wracamy, bo teraz przerzuciłem stronę, e, bardzo fajnym elementem jest Spike Magazine, który w, jest wydzieloną częścią u e, Wide to jest chyba cztery strony tylko, on, na szczęście nieszczęście, ale to jest po prostu wydzielona sekcja Blood w której jest o budowaniu drużyn i tak dalej. I bardzo fajne są te wszystkie stawki takie fabularne, gdzie ci komentatorzy i Bopi i ten drugi, nie pamiętam, czy jak się nazywa w tym momencie, nagadają no, i, i, i jadą sobie jeden po drugim. No i mamy e, battle report, game report, e, bloodballowy, który muszę powiedzieć, że e, jest słaby, znaczy naprawdę ja, tak jak mówię, wam tutaj, znam zasady bloodballa, grywałem kiedyś bloodballa, nie jest zbyt dużo, ale grywałem i e, nic nie rozumiem z tego, co się tutaj dzieje, no przesuwają się krążki jest to tak po prostu no, porywające, jak, jak nie wiem, jak, jak Oglądanie battle report fardy. szachów. <głos> Battle Report szachów jest zajebisty. W czasie rzeczywistym. <głos> Chyba. Jest naprawdę zajebisty. E, nie, naprawdę jest to... okej, okay, Wszystko można sobie e. wymienić, ale nie jest to porywające. Nawet nie wygląda fajnie, bo nie są zdjęcia Nie Śmie Śmiejecie się. Są naprawdę odtworzenia różnych na, na YouTubie. Są filmiki Dobre. odtworzenia po, e, tych szachowych pojedynków mistrzów. I mają większą oglądalność niż my. Więc wiecie, że wasz <głos> szacunek się należy. nie? Chyba <głos> Stary, śmieszne koty mają większą oglądalność niż <głos> my. Ja powiem, śmieszne koty mają większą oglądalność niż porno stary. No bo śmiesznego kota z matką nie obejrzyjsz, a po prostu. Zyszczują matką starą. Wracając <grym> <grym> do tematu. Ehm, tak, no więc ten Battle Report jest taki sobie. W White Worthie jeszcze mamy jedną bardzo, bardzo fajną rzecz, która im się spodoba większości z nas to są specjalne scenariusze, które są dorzucone do w sekcji Clash of Titans. Znaczy w, w, w sekcji nowe zasady, New Rules, mamy dodatkowe jakieś zasady do Lost Patrolu, mamy trzy scenariusze do 40 po prostu, w której możemy grać samymi lataczami, czołgami i dla Death Watcha, dla, dla moich teamów z Death Watcha, po prostu kilkimowy battle report, znaczy, scenariusz, przepraszam, no i zasady do Lords of War, czyli jak walczyć na przykład sobie Wraith z ze, ze Storm Surge'em. Jak ktoś lubi, fajnie, aha jeszcze są do overkilla zasady jak wykorzystać, jak jeans card wrzucić do overkilla, czyli bardzo jak ktoś lubi w takie rzeczy grać. No i oczywiście, co tam mam jeszcze, mam model hmm, Magnusa, Magnus de, Red. Magnus de Red, który jest po prostu kolosalnym modelem, no, jeśli chodzi o rozmiar i wygląd, kwestia gustu, no mi się na przykład podoba, ale, ale, ale jeśli chodzi o skalę to jest to ogromny model i ta jedna rzecz, która mi się bardzo, bardzo spodobała to w sekcji blanchicu, E, mamy e, pokazać To tak, jest najlepsza rzecz, jaka wyszła w w papierze przez ostatni rok. Nie mówię tu tylko o White Dwarfie, ale o wszelkich magazynach papierowych, które są wydawane. Które ty czytujesz w sensie... Rzekłeś. Nie, <grym> no nie muszę ich czytać. Dobrze, <grym> Dobrze więc.. E, <grym> więc <grym> akurat w tym przypadku przeglądania obrazków jest w pełni sprawiedliwe. Tak, więc <grym> może dalej, w takim razie może opowiesz chwilę o tym, co tam się wydało. Ja tutaj staram się odnaleźć tą stronę nie mogę je odnaleźć. A to w międzyczasie jak chłopaki e, sobie szukają co tam jest. Lunch, e, <grym> Niestety, no jest, niestety. Chciałem tylko powiedzieć, jak byliśmy przy Blood Bowlu, e, Forge World wypuścił dwa modele sędziów. Goblina jest, i zioły. coś, co wygląda jak ziołek z taką kanapką. Ej, to muszę mieć. Goblina. Z dwóch sędziów wydali, nie bo kosztują 50 funtów. Nie ważne. i nerkę. Nie, nie, nie są, nie są zbyt drodze, tylko że po prostu trzeba ich z World zamówić. Nie? Nie. No tak, no to darmową wysyłką, ale to akurat nie jest problem. Jak już wcześniej mówiliśmy, są te darmowe zrzuty. Naprawdę w wielu miejscach się ludzie zbierają i... Na polskim mini-targowisku tak jest, jest to zawsze to jakaś się to ekipa. Żeby wychodzić. Że wychodzi nie, nie, tam. bo jak przekroczysz tam ileś. ileś to jest bezpłatna bestia na, na cały świat nawet. No dobra, Michale, opowiedz chwilę o Blanchicu. Słuchajcie, John Blanch chyba nie trzeba przedstawiać, to jest facet, który odpowiada za dużą część, jeżeli nie większość, rysunków. Do Warhammera 40 tysięcy od praktycznie prawie że początku istnienia tej gry. To jest bardzo taki charakterystyczny styl, raczej mroczny, gotycki. I ten człowiek miał swoją rubrykę również w starej formule White Wharf. Teraz to wróciło w tym nowym White Wharfie. On maluje w swoje. Było, w tym tygodniku. W w tygodniku nie? nie było, ale... no, O to mi chodziło. W każdym razie on ma swój styl malowania figurek również. A w ogóle konwertowania też. Nie? Konwertowania, kit figurek. I ma też taką no, wierną rzeszę ludzi, hobbystów z całego świata praktycznie, którzy go naśladują, bo się zainspirowali tym stylem. I to są ludzie, którzy może nie aż tak bardzo biorą pod uwagę zasady yy, kodeksowe różnych no typów, tylko tworzą, tworzą swoje jednostki, tw swoje pomysły. Im lepszy fluff jest do tego, tym, tym bardziej są zadowoleni i jakieś tam zasady do tego dorabiają, żeby dało się tym zagrać, no ale to są typowo homebrew rules. Tak, to są wszystko umowne zasady, bo wymyślają sobie po prostu postać, budują model przede wszystkim, skupiają się na modelarce i namalowany, a później dopodowują do, do, do, do, do tego zasady nie? i wszystko jest na zasadzie, Zgadzasz się na to, żebym zagrał takim modelem? Z takimi zasadami, tak, zgadzam się, ale ty się zgłaszasz na to, żebym zagrał takim modelem, i e, chyba tutaj mają wszyscy w, w, w z tyłu głowy po prostu to, żeby nie przegiąć e, zbytnio i żeby to miało o... jakiś sens. Dokładnie tak. E, I spotkał się John Blanche z tymi swoimi ludźmi. E, w, zakładam, że to jest Warhammer World, albo gdzieś tam indziej w wieku <kluszy> Spotkali <wouldn't kluszy> się na taką właśnie grę, w której mieli e, no, bardzo ciekawą planszę, takie schody gdzieś na świętej Terze. Te ryże. Te ryże. i Na tych schodach te swoje modele no i tam, I na to tam te... różne, różne bandy inkwizytorów i tym podobne, które się spotykają, żeby coś, wygląda, tam, po coś tam zrobić. Wygląda to niesamowicie, słuchajcie, no przykładowa taka jednostka, mamy na przykład jednostkę, w której jest trzech przekonwertowanych kultystów z Dark Vengeance, czwarty mhm. jakiś taki, to jest chyba jakiś inquisitorial henchman czy coś takiego i mamy jednego Space Marina, ale żeby uzyskać efekt True Scale, to to jest przekonwertowany yy, scout, posest z Forgeworldu, Galvorback o, mm -hmm. model Galwormak. Okay. No I wszyscy są pomalowani w barwie Alfa Legionu, że to jest tam y, jedna taka komórka wywiadu Alfa Legionu, w której jest jeden Marine i czterech takich zwykłych przydopasów agentów. No i jakieś zasady do tego są dorobione i sobie grają. Tak? Z drugiej strony mamy jakiegoś Imperialfista, y, pilnującego swojego posterunku na stolicy Imperium, plus kilku jakiś tam jego przydupasów. Różne, różne konwersje modelów z Inkwizycji, modelów z mechanikum. To jest też bardzo częsty motyw w Rubryse Blanchittsu. I no, no, tak jak już wspomniałem, to to świetnie wygląda i naprawdę inspiruje do tego, żeby samemu sobie zrobić taką jednostkę z własnego pomysłu. Także Wchodzimy umysłem w uniwersum Warhammera 40 tysięcy i myślimy, co by zadziałało, co by było ciekawe, co by było oryginalne, czego jeszcze nie było, nie ma na przykład w kodeksach, a możemy sobie wymyślić i myślę, że no może kiedyś jak nam się znudzi malowanie naszych armii, tak jak będziemy mieli już dużo punktów pomalowanych, że do każdej gry będzie co można wybierać w tych punktach, co, co chcemy wystawić, to będzie czas, żeby się poświęcić właśnie jakiemuś takiemu projektowi oryginalnemu, własnemu, Dogadamy się co do zasad, zagramy, może jakieś badle reporty tego zrobimy. Oczywiście mówię to o perspektywie najbliższych, nie wiem. 5, 10 lat. 5, albo 10 lat, ale niemniej ale mniej jednak. Ale to bardzo, to bardzo te... już zaangażować, no. <słukasz> <słukasz> Na 2027 już mam pomalowane. To po prostu my, my mu to pomalujemy Będzie szybciej. No tak, tak, no wybrać. ale niewątpliwie, niewątpliwie. No z tego White Warfa to była, to była rubryka, która najbardziej mi się spodobała i gdzieś tam z tej głowy siedzi mi ten pomysł, żeby coś, coś, coś wymyślić, jakiś flaw napisać do tego może i kiedyś hmm. tym zagrać. I zawsze z Blanchie mi się podobało to, że on ma bardzo taki styl, dosyć wyjątkowy dla siebie oczywiście, jest to taki styl, który jak to mój kolega ostatnio nazwał, fax smoothness". U niego nieważne jest, że piękne przejścia między jednym kolorem a drugim, blendy jakieś tak tylko to wszystko ma ogólnie wyglądać super, po prostu jak patrzysz na figurkę, weźmiesz ją w rękę, to ma to wyglądać świetnie. Czy... Ja tak. uwielbiam te jego grafiki, bo on taki specyficzny ma, no one są takie, tak. Tych kresek jest tak, tak. strasznie dużo kresek. Są, są. takie, są takie formie, gęste, nie? Mm. Tam jest dużo rzeczy, te, te skale są w ogóle nie zachowane, Tam często są jakieś takie dziwne te, te skale, tak. I, i, i, i, i ale to jest niesamowite, bo, bo to jest jakby... Ja te obrazki pamiętam jeszcze, jak gdzieś było się w liceum, ja wtedy grałem w Warzona i, i, i gdzieś tam się dostało w rękę właśnie ten nie wiem, kodeks z drugiej czy trzeciej edycji i te obrazki były zupełnie inne niż to wszystko, a przy okazji właśnie były takie mroczne tam tych czaszek, tych takich ludzi powykręcanych, tego była cała masa. No, bo tam. Się zawsze coś z Imperium i Serwitory, takie rzeczy. Tak, tak, zawsze dużo wykręcanych tak. jakichś jakich takich postaci. Uwielbiam. A jeśli już mówimy o Blanchu, no to y, news z, te, z tego miesiąca. Czyli e, miniatura z kodeksu, no z okładki kodeksu s, s, s, s, s, s, s, Sisterek, hmm. który, który ten obrazek też jest w ogóle rewelacyjny. Ta grafika jest... Czuła, jest... Blanche, chyba, no, to tak, tak, Blasz, oczywiście, to. to właśnie jest świetna, świetna ta grafika. Ten no, model no, jest... Tak, Rodger no. Hauer w peruce. Z cyckami się ten model, z ten model i szpilka. Nie podoba, bazna, mi podoba jakoś Znaczy, że na cyckach ma czaszki. Tak, czaszek. Ten, ten model ja ma to do jakiś, siebie? Jakiś fetysz, chłopaki, sorry, że przerwę jeszcze, ale na przykład w starym boksie Haas Marinsów jest yy, model nóg Mark 6, bo to takie charakterystyczne mm. to kolano połączone z łydką. I w kroczu jest czaszka. O tak, zawsze to zasłaniam na swoich modelach, no, jakimś tabardem mamy... czy coś. Nie, Czaszki na cyskach, więc Naprawdę? No, no cóż, no cóż, ciekawe. No masz jak... na kroczu, wiesz, tam <grym> gdzie jest kotpis, <grym> masz po prostu jest taką czarne. kurwa, nie wiem, ziejącą Skłania do zastanowienia, jak wyglądają w, na przykład w ponurej <grym> przyszłości, mroku i wojnie, dildosy, czy mają na końcu czaszkę. Jestem czy Majtki mają dysponowane w czaszki też? Więcej czaszek! Tak. Scroll for the na znaczy Ok, zamykając już temat White Warfa, skupmy się na chwilkę na jednej książce Traitor's Legends w której Winsu nam chwileczkę opowie. Co tam odkrył ciekawego, bo miał możliwość, zakupił już tą książkę i spędził z nią dobrych parę godzin. Więc więc mikron w twój, mikron kurde. Mikrofon fos, stara. Mikron w twój mikron. <ścoughs> lars hardon plajder. Jak mówimy o swoich rozmiarach. Mój mikron twój mikron. Dawaj eee, No to tak. Książeczka jest oczywiście w softcoverze, przez co jest mniej wytrzymała, ale bardziej w okładce. Tak. tak, bo teraz A... już GWS stwierdziło, że będzie wydawało w niej Kładce, bo jest po prostu. A nadal mogą dobre szycie robić i nie będą nie się wydać. A nadal no, mogą z... dobrą cenę Tak. Ale nie, ta no. książka nie jest taka no. droga, bo ona chyba 105 zł kosztuje? Tak? Czy... On, ja za nią dałem około siedmiu... 7... Tej... Siedmiu, chyba. Określe. A no to jest lat to, to suplement, hmm. jest to stówka, no to faktycznie. A jest to w wielkości kodeksu tak naprawdę. No jest to wielkości tego White Dwarfa, którego kolega Witek... To jest, który jest za 30 złotych swoją drogą tak ty też jest przewartościowane, ale no... Okay. Takie no to tak. Na początku mamy wstęp o The Long War, czyli taki krótki artykuł. Podejrzewam, że jak ktoś jest nowy, jeżeli chodzi o uniwersum Warhammera, to wierzę, o co chodzi. wprowadzenie takie po hmm. prostu. I dalej mamy po jednej stronie flafu dla każdego z Legionów. Strona flafu obok dosyć takie duże arciki. Hmm. To są w większości arty, które gdzieś już tam mignęły nam, w, może niekoniecznie w jakichś kodeksach innych chaosowych, co, co na pewno w internecie część z, tych, a, część z tych obrazków widzieliśmy. A co mi się bardzo podoba przy y, Nightlords, a, których y, maluję, a mamy postać y, Talosa, który jest bohaterem y, takiej serii książek Aronademskiego bowdena Mojego ulubionego pisarza z Black Library, co jest takim fajnym akcentem po prostu, jeżeli ktoś siedzi i śledzi te książki. Ale w sensie to... są reguły dla niego, czy tylko obrazek? Nie, nie, nie. Jest tylko obrazek, bo on w książce ma zakoszony Blood Angelom Sword i po tym go można mhm. poznać. Mhm. Tak? A... Nie, w książkach Demskiego Bowdena akurat Night ci są chyba level tylko niżej, jeżeli chodzi o lutowanie od orków. zbierają wszystko po prostu, co się, co się tylko da. No, ale oni nie mają chyba tego zaplecza całego. No. Tak, tak, to jest wszystko, po prostu wszystko skradzione tak? i przemalowywane na odpowiedni kolor później mamy serię fotografii co jest fajne, są wykorzystane i stare i nowe modele chaosowe pomalowane stricte pod dany Legion, więc można zobaczyć na przykład Lorda z Dark Vengeance pomalowanego w Colored Night Lordsów, mamy Demon Prince'a i pozestów pomalowanych jako World Berershi i tak dalej, i tak dalej no i później mamy strony poświęcone Yy, wszelkiego rodzaju nowym modelom, które się pojawiły, które mieliśmy w poprzednich yy, książkach jak yy, Raf of Magus, mm -hmm. tak? Jak to się no, nazywa? Magnus, tak. Tak, Magnus. Nie Magnus, mm. Magnus. Przeglądałem, bardzo, mm. bardzo ciekawy dla fanów Thousand Myślę, że tak. Jeżeli ktoś kupił tą poprzednią książkę stricte dla zasad, no to się wyłożył, bo tutaj mamy wszystkie te zasady skondensowane w jednym miejscu. Natomiast yy, no, tamta książka jest bardziej flafowa, tak? Ani Więc jak Tak, jeżeli zmiany ktoś. Dosyć grube zmiany we Flafie, zawsze już nie zacytuję w tym momencie wszystkich, ale yy, generalnie sektor, w którym jest planeta Fenris. Jest drobny mag. Praktycznie Fenris jest w bardzo dużym stopniu zniszczony. Space Wolfu zostało tam, nie wiem, w tej pół kompanii przy życiu chyba. Więc gniew Magnusa tak dosyć mocno przypominał. Mm. Nie, mówię stricte, że jeżeli ktoś się nastawił na, na, na crunchową stronę yy, przedsięwzięcia, tak, no to ta książka jest po prostu lepsza niż, niż to poprzednia. Jeżeli ktoś lubi fluff, to oczywiście odsyłam do Wrath do of Magnus. I teraz tak, mamy Karna, w którym, który dostał nowy model i absolutnie nic mu nie zmienili w statach, nic, to jest rozczarowujące. Mamy Arimana i yy, zgodnie z przypuszczeniami, które mieliśmy w poprzednim odcinku, dysk, na którym jest zamocowany jest opcjonalny, więc można go sobie zmontować yy, jako Arimana albo Arimana na dysku co podnosi jego cenę o 30 punktów, a cena wyjściowa to 230, więc kosztuje tyle, co Land Raider. A co mu daje ten dysk, poza tym, że jest... Y Jetbike, plus jeden dż, do ataku i chyba Hammer of Wrath, czy tam coś. nie podnosi? Chyba nie, nie, nie, nie podnosi. Dysk, dysk nie podnosi. Co? No to biednie. No, Dalej, to to Exalted Sorcerers, którzy są takimi bardziej Oracle. dopakowanymi, e, dopakowanymi e, czarnoksiężnikami, mają e, jedną ranę więcej i domyślnie mają e, Mastery Level 2 e, plus jakieś takie dodatkowe zasady, na przykład Lord of the Silver Tower, gdzie raz na grę można zrobić dużego blasta. I Cangory, które, jak kolega Szwagier w, w poprzednim odcinku stwierdził, miały być alternatywą dla kultystów i mam wrażenie, że się nie staną alternatywą dla kultystów, bo kultystów się bierze głównie dlatego, że są bardzo tani, za dziesięciu 10... płaci się... Zesady, które wyróżniają? A, zaraz ci powiem. Okay. <laughs> Ogólnie tak, wypraski, które widziałem gdzieś tam w internecie, to są wypraski z Silver Tower, plus, że mają jedną taką małą wypraskę dorzuconą z pistoletami. Także można ich złożyć. A, są że ci, tak, ci oni ich możesz, możesz ich złożyć na fantaziakowo. Oni wtedy mają zamiast pistoletów i swordów, mają takie no. wiesz no jakieś tam bardziej fantaziakowe bronie. Zawsze tak z demonami było. Zawsze. Natomiast Zawsze natomiast tak, zresztą, zresztą, natomiast zresztą e, pff, co? Mają troszeczkę wyższe staty od kultystów, ale nie dużo, bo weapon skill 4 zamiast 3. I Toughness 4 zamiast 3 kosztują 70 punktów. Za, za tak, za sierżanta musisz sobie zapłacić 10 punktów dodatkowe jeżeli chcesz, żeby mieli te pistolety, które, no umówmy się, nie są najlepsze, musisz jeszcze dopłacić jeden punkt, więc dopłacasz. Ma, dopłacasz kolejne 10 punktów no i coś, co miało być taką tanią opcją, staje się dosyć drogą opcją, która kosztuje prawie tyle, co skład y, zwykłych Chaos Space Marines, a no, ma dużo niższe osiągi. Tak? Tak. Więc, no, Wiesz, na pewno ktoś znajdzie jakieś z Ja myślę, tak. że większość z nich po prostu będzie Counts as Cultists. I tyle. E, mają jedną zasadę Relic Hunters, y, że mogą przerzucać tuchyc hits, jeżeli atakują oddział bądź postać, która ma relikt Swojej armii. Okay. Więc jest to taka dosyć no, mizerna zasada. No no misje, które są z, z, nie, no, fajna, flafowa, ale no taka. Dobra, dalej mamy Rubik Marines, którzy zostali uh -uh. zostali y, podpakowani y, opcją y, nowych broni. Mamy Soul Reaper Cannon, który jest y, takim Assault Cannonem, tylko że z y, Soul Blazem i chyba AP3, jeśli się nie mylę. A mają te swoje standardowe boltery, które też mają AP-3 i każdemu można dać miotacz ognia magiczny, czarodziejski. No są drodzy, tak jak byli drodzy. Dalej, Skorup Occult Terminators. Różnią się od Terminatorów zwykłych tym, że ich sierżant jest Psykerem z levelem pierwszym mhm. i również mają dostęp do, do do takich upgrade'ów y, jak Rubik Marines zwykli. I domyślnie wszyscy mają y, power swordy tak fajnie stylizowane na broń egipską. Co mamy dalej? Korn, Lord of Scos, czyli ciuchcia korna. No to to model, planie. który mi się wyjątkowo nie podoba. I... Tak danie główne czyli Magnus Dread. No właśnie czy ma jakieś zasady, które powodują, że jest jakimś mega koksem na stole, czy jest po prostu fajnym modelem, który? Wiesz co? Ma, e... no tak. ma tak może, jest... kosztuje, kosztuje no, ogromną ilość punktów 650 punktów. Statystyki ma w większości na siódemkach, A, Ma save plus 4 i myślę, że ma tak niski armos save, dlatego, żeby go po prostu z Grafganów nie było łatwo zastrzelić, tak. Ciekawie, jak Charter Master Smash by się sobie z nim radził. No, nie, no, można, by, można być, sobie możemy sobie. kiedyś zasymulować taką bitkę po prostu. Z tego co wiem, to jest latający modernami. potwór, który tak. czaruje pięć czarów w które z czego większość czarów jest siłą D jakieś bimy, no tak. blasty. Więc on lata po polu bitwy i, i niszczy wszystko swoimi, swoimi okay. czarami. Nie? Ogólnie rzecz biorąc, Magdus ma nie Adamantium Will, Demon się. of Zinch, Deep Strike, Eternal Warrior, Fearless, Dobra, Fleet, bo raz, it za Wolfman Die. Za, i uwaga, jest jak na razie jedynym jest jedynym Psykerem, który ma mastery level 5 tak, poza tym ma poza tym, poza tym ma taki dosyć fajną broń która jeżeli wbijesz wunda na szóstce i ten wund akurat zdejmuje ci model to ten model zamienia się jest pełna. Czytałem tam około... <głos> Więc jeżeli dostate, dostatecznie dobrze wyrzucisz to, na przykład, nie wiem. W dwóch czy trzech gości w oddziale może nagle się stać z hmm. polami, który oczywiście ty kontrolujesz, tak? Hmm. Coś mówili, czy, czytałem taką recenzję takiego gościa w necie, który tam się zajmuje turniejową kwestią, <śmiech> nie? Tam wiesz, te adeptikony i tak dalej i on napisał wprost że, że to jest model, który dołączasz do jakiegoś Kairosa, Fade Weavera z, z książką z Grimwarem, on tam ma wtedy 2 plus inwa z przerzutem jedynek, no i latają po tym polu bitwy i rzucają niewyobrażalną ilość czarów, z czego Magnus jakiś tam beam z siłą D na 18 cali i po prostu latasz w tym po polu bitwy i za dobrą sprawę czarujesz, nie? No nawet jeśli ktoś Cię zdejmie jakimś cudem na, na ziemi, no to nie zabijecie. On ma tam właśnie te wszystkie zasady, że Eternal Warrior, tafne sie, siedem łundów, mm -hmm. ile to on ma? Siedem. siedem odnawia se łundy, soturę, więc to jest, wiesz, gościu, który lata przez pięć tur i Ci niszczy, nie? No i, i, i pytanie, czy zniszczy Ci za A, 6, i jeszcze ma jedną okurki. fajną zasadę, że y, jeżeli chodzi o determinowanie line of sight, kiedy rzuca jakiś czar, tak. to ma line of sight zawsze. Zawsze, więc nie jesteś w stanie się przed nim schować. Więc on lata po polu bitwy i Bijecie czarami z siłą dek, Czy wiesz, że jak ktoś wystawia takiego Magunusa i derek i za, załóżmy tam Kajosa? To jest, to jest w zasadzie, kto utrzyma się dłużej po prostu. Znaczy, czy, czy, czy wbijesz punktów, w on cię wyczyści znaczy, ze to stołu? cały no, no, to tak Czyli, że jeżeli podbili tutaj, no na pewno podbiją też inne armie wyjdą jakichś pewnie innych lordów. A będzie jakiś coś, co to zneguje No na przykład, właśnie, żeby tak. można było się przeciwstawić. No myślę, że ten właśnie armor save niski Diego jest takim jako czymś, co ma... No, jeżeli skończymy mówić na temat Traitor re Legends, to przejdziemy troszkę do, y, parę słów powiemy o gniewie Magnusa w tej książce mhm. i tam jest coś, co wydaje mi się, że potencjalnie będzie właśnie, żeby negować ale to okay, ja dobra. skończymy ten temat. Dobra, dalej. A zaczynają nam się formacje. To są formacje, kopiuj w klej ze wszystkich booków jakie wychodziły w, przez ostatnie kilka lat, czyli mamy formacje z suplementów y Black, Black Legion. Nie mamy oczywiście żadnych formacji z Crimson Slaughter, bo to jest, to są Renegaci, mm -hmm. tak? No, czyli nie, nie, nie podciągamy ich pod oryginalne Legiony, koszerni. tak? Nie koszerni. Nie koszerni są. A mamy, mamy wszystkie formacje, które w Wrath of Magus były i mm -hmm. mamy formacje z Traitor's Wrath, tego buka, co wyszedł przy nowym modelu Karna. Yy, niektóre formacje jest, jest. tak, dosyć dużo tego jest. Niektóre formacje są stricte dla danego legionu, oczywiście, mm -hmm. dużo, dużo jest takich uniwersalnych. Mm -hmm. yy, mamy formacje, które są stricte dla Black Legionu, to są właśnie z tego suplementu. I Wszystko formacje stricte? Tak, yy, mm -hmm. formacje tylko dla Thousand Suns, mm -hmm. yy, oczywiście, wykorzystujące w większości te nowe modele i mamy dwie nowe formacje jedna jest dla Devguardów jest to bardzo fajna formacja z, musimy mieć Lorda House z Mark of Nurgle albo Tyfusa i 3 do 7 kilka po prostu unitów mhm. Plague Marines'ów i jeżeli wymaksujemy je, z tego co pamiętam to w promieniu chyba tam ilość cali obniżają toughness przeciwnika, więc myślę, że cali to jest... mając większy toughness? tak E, I coś, coś jeszcze chyba obniżają. Nie pamiętam. Ze 3 mhm. Tak, także całkiem fajna. A ile jest minimalnie pięciu w w składzie, tak? No, tak, pięciu. Jest. Minimalnie, minimalnie na na pięciu pięciu jest 50 broni. I no, myślę, fajny. że to bo jest coś to dużo modeli. Myślę, że to jest coś, co może się pojawiać na jakichś tam turniejowych stołach, o ile ktoś gra w ogóle chaosem, tak? W Turnie, no bo umówmy mhm. się no, na dalszym. Ta książka nie podbiła jakoś bardzo. Mocy pod... chaosu, no. więc to, to nie będzie tak, że oni się nagle z, z jednej z gorszych armii m, przez ten suplement staną, nie wiem, czymś, co będzie gnoiło Eldarów mm. i dało. Na każdy no tryb. chyba, że mogą zdaleki. Znaczy, na pewno na pewno, po, na pewno słuchajcie, na pewno poprawiło tutaj szansę chaosu. Jeżeli ktoś gra chaosem, to myślę, że to play colony może się pojawić gdzieś tam na stołach. A propos tej kompetywności, na forum Volter and Chancen jest jakiś koleś o Niku Jesske hmm. i koleś od iluś lat równo, jedzie po chaosie. Za każdym razem jak wychodzi jakiś właśnie suplement typu Black Legion czy coś, no mm -hmm. i to bardzo merytorycznie, ale też nie przebierają słowa, wypisuje, że dlaczego to jest złe. Bo to jest złe, bo tym się nie da grać, ta formacja jest bezużyteczna, mm -hmm. ta jest semi-competitive, ale przeciwko Eldarom czytał, to można sobie naskoczyć i tak dalej, i tak dalej. No i na temat tej ostatniej książki, tą którą więcej trzyma, czyli Traitor Legions, tak? Mm -hmm. Napisał, że zasady są takie set co już jest dużą pochwałą jak na niego. flaw jest super i teraz wszystko zależy od kodeksu nowego, mhm. bo kodeks też siłą rzeczy tak, wyjdzie tak, nowy. Tak. Czy on poprawi koszty jednostek? Bo jeżeli będą koszty jednostek poprawione, nie będą tak strasznie drogie jak są w tym momencie, to to się zrobi w połączeniu z tą książką naprawdę dobra armia. Mhm. Więc kodeks może to make it or break it. No zobaczymy. No, głównym problemem w osie jest właśnie cena, tak? Nie e, tak, nie ceny GW, ceny GW nie są problemem nie, są problemem, nie są problemem w hobby. Nie, w ogóle. I mamy kakofonii, czyli po prostu Lucius The Eternal lub jakiś tam Slaneshowy Lord i mnóstwo Noise Marinesów. I oni wtedy dostają Split Fire zasadę i plus, że dostają plus jeden do siły, do swoich broni dźwiękowych. Co może fajnie iść w tandemie jest, taka, jest taki czar z dyscyplin Slanesha, który podbija siłę broni o jeden sonicznych, Dumbna, ale... więc wtedy po prostu robisz sobie kombo, że masz 6. Yy, Nie pamiętam jaka jest wyjściowa, bo są dwie. Jest Doom Siren, który jest takim miotaczem ognia w sumie i są jeszcze chyba dwa rodzaje blasterów tych takich sonicznych, Dumbna. więc nie pamiętam. Nie mam Noise Marinesów, nie grałem nimi, więc się nie wypowiadam. No i dalej przechodzimy do i już stricte zasad dla każdego y, Legionu. Każdy Legion dostał swój własny y, zestaw zasad. Własne Warlord Traity, które mogą zastąpić mm. nam te y, z, ze zwykłego rulebooka i z kodeksu y, z, z z Space, z, z Space z, z Marines. Każdy Legion ma własne artefakty, lepsze lub gorsze. No to mm. zależy po prostu jak Ale tam grasz. Ale do każdej... Do tak, każdej. jak najbardziej. A Do tego dostajemy... Do tego dostajemy y, y, taki nowy sposób y, tworzenia sobie armii, tak. Y, no i myślę, że to nam kada po prostu w pewnym momencie zastąpi. Myślę, że to są te kuriony, że możesz, tak. no, wykorzystując kilka tych, tych różnych informacji, y, z samej formacji budujesz. Tak, tak i, i wtedy ma... dostajesz coś, co nazywa się Command Benefit mm. i każdy legend ma swój no, tak. Command Benefit. I co fajne, dostajemy jeszcze Tactical Objectives. Mm które nam zastępują pierwsze sześć obiektywów tych mm. takich generykowych z, z kart lub z, z książki. a Niektóre są bardzo fajne, inne są awykonalne, tak? Na przykład zdobądź trzy Chaos buny gdzieś tam na tej tabelce, co z, yy, sprowadza się do tego, że po prostu zabij, trzy, wygraj... Trzy tury musisz być. Tak, tak. No, no, tak, bo dostajesz na początku tury są takie rzeczy, że znaczy jest ten no, jest no. jest taki czar z dyscypliny z incha, co yy, wbijasz do, jednostka dostaje hita i jeżeli tego hita przeżyje to może sobie wylosować Wuna yy, no tak, ale to jest troszeczkę bym ponieważ teraz tyle tego wyjdzie tych te wszystkich dodatkowych kart że będzie nie sposób, żeby wydrukować... Tak, nie, nie zrobimy tego. Karty, to troszeczkę to, co kiedyś pisałem na blogu, taką plotkę, gdzieś dostałem informację, że te karty z taktycznymi obiektywami, one zostaną wycofane w ogóle, nie, będzie, nie będą ich robić. Trochę się to potwierdza, bo nie będzie sensu robić tego, będzie tego zbyt dużo. No, bo, znaczy, każdy, znaczy, każdy... bo teraz wyobraźcie sobie, że zrobili to dla chaosu, co jest mega, mm -hmm. tak? Zrobią to teraz na pewno w następnym kroku, jeśli to się sprawdzi ludzie to wykną. A pewnie łykną, bo to jest fajne dostosowanie do Flafu. Zwróćmy to dla Space Marinów. nie wiem czy wszyscy raz Space no, Mają, mają. Ale co, ale co, każdy, no chapter ma swoje? Z, pierwszych, z tak pierwszego founding'u każdy ma swoje formacje jakieś. Tak? A nie formacje, mówię o obiektywach. O tych kartach tak, drukowanych. O tych kartach. Więc teraz, jeżeli zrobimy to dla, dla tego, to dlaczego nie mogliby tego zrobić później? Dla orków, na przykład. Dlaczego nie mogliby, nie, nie mogliby tego zrobić dla Gwardii? Dla różnych... Słuchaj, jeżeli to jest powód, dla którego wycofali karty, to, to super. Ja. Ale obawiam się, że to nie jest powód. Dla wycofali karty. Tylko I teraz... jak zawsze, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Pieniądze. I teraz chciałbym po prostu pokrótce powiedzieć, jakie... Jakie mają yy, dodatkowe nie wchodzi, zasady. To nie wchodźmy może za bardzo... Nie, po jednej, dosłownie po jednej na Legion. Na przykład yy, Black Legion ma Endless Hatred, czyli mają Hatred, ale przez każdą turę kombatu, przykładowo. Okay. czyli tylko na pierwszym. Nie, nie po lepszej. prostu Endless Hatred, no im się nie kończy Hatred. No, mają okay. tego całe wiadra. <laughs> Okej, okay. Alpha Legion. Eee, którzy mają taką fajną, e, fajną zasadę, że jeżeli zabijesz warlo Warlorda, to następny koleś, który jest independent charakter, staje się Warlordem. A nie tylko independent charakter, czy, czy jakikolwiek koleś? Nie, musisz powiedzieć? ubić wszystkich independent charakterów, jakich hmm. na stole ma przeciwnik i wtedy dostajesz slajdy Warlord. Dopiero. Okay. <laughs> więc można sobie skakać. A, i za każdym razem jak y, ginie oryginalny Warlord i hmm. wybierany jest nowy, to, no to warlord... nowy Warlord Trader rzucasz, tak? więc jest całkiem spoko. To może fajnie zmieniać grę cały czas. Znaczy, ale tak. to jest takie, wiecie, w grze to tam taki smaczek, nie? bo to nie jest nic takiego, co. Na czym być co, co o co byś tą taktyka, ale to jest no. fajne, bo to jest właśnie to, co. Flafowe to, to czym na kolega Robert, którego tutaj nie ma, którego serdecznie pozdrawiamy, który grał chaosem, a który nie doczekał się tych dobrych czasów, bo, bo no. swoją armię sprzedał. Spokojnie, spokojnie. Może jeszcze, może jeszcze powróci. Właśnie ostatnio mówiłem, że to jest to, na co ty chłopie czekałeś. 8 lat na dobrą sprawę, nie już w tej chwili chyba. No teraz czy nie wiem, czy, czy 6 lat, nie? Że to jest to, na co gracze Chaosowi czekali tak strasznie długo. No i chyba warto było. No i dalej mamy Iron Warriorsów, którzy mają chyba coś co mają Iron Hensi u Loyalistów, czyli dostają Film na plus 6. Mhm. I yy, yy, yy, yy, yy, yy, co jest bardzo flafowe, yy, mogą robić przerzuty yy, walcząc z Iron. Boże, Imperial Fistami, mhm. eee, ale Imperial dostają, tak, dostają Hatred dla też nich. Dobrze. Ok, po nich przyszedł czas na moich Nightlordców, którzy dostają e, Stealth. Baty. Stealth, <grym> też, <grym> niezmiennie. też. niezmiennie. <grym> dostają Stealth, dostają Fear i e, Night Vision także Tak, że to te też takie... te tak to... i no. jeżeli wykorzystasz te combat benefity, jeśli się nie mylę, to możesz po prostu stwierdzić, że jest night fighting, nie musisz rzucać, po A, prostu fajnie. mówisz, że jest night fighting i tyle, tak? I jest, to jest, I, jest. i to, to jest, jest fajne. I yy, dalej mamy, co? Kogo mamy dalej? Dalej mamy world bearers yy, i oni mają, to jest widać, że to jest armia po prostu, która ma wykorzystywać demony, bo oni mają... Wszystkie, wszystkie czary z, z demonologii, które są czarami przywy, przyzywającymi, jakieś tam demony, demon prince i inne, im wchodzą te czary na 3+. Więc yy, też bardzo tematycznie i widać, yy, widać oczywiście, że... Yy, to to może być grywalne, bo tak, przyzwanie demonów to jest straszny ból. Jeśli ktoś ma odpowiednią ilość modeli oczywiście. To jest naprawdę... Mhm. Widziałem kiedyś taką, zresztą, przepraszam, przecież widziałem kiedyś taki battle report z Frontline Gaming, który też pozdrawiamy, yy, gdzie właśnie gościu grał taką listą, że on miał tam tych kości magii chyba z 30 i w zasadzie zaczął grając na, 1000, na 1800 punktów, zaczął 1800 punktów, a skończył prawie 3, bo tyle tego przyzwał w ciągu a. Ale co na, ostatnich, na ostatnich leśnych manewrach grałem z kolegą Cebulę, którego pozdrawiam, zresztą bardzo miła gra, przerżnąłem sromotnie, ale y, grał demonami Zincha, miał chyba 17 kości y, no co turę i co turę przezywał, nie wiem, 5 horrorów albo trzy, tak, te, tak. trzy podstawki nurglingów i naprawdę się zaczęło bardzo gęsto robić na stole w pewnym momencie. Tak, to jest po prostu nie, ja nie do przerobienia. Skoro my o swoje modele właśnie. No ma. tak, tak, pomalowane, pomalowane. Bardzo no, to fajnie zresztą. Yy, dobra, dalej lecimy. Po World Bearersach mamy podejrzewam, World Eatersów. Tak jest, World Eatersów. A i oni mają co oni mają? Okej, okay, wszyscy mają Adamantium Will, co się zgadza w sumie z tym, że Czyli no, nie lubią Psykerów, tak? Plafowe jest po, Tak jest. wszystko. Oni mają taką fajną, fajny kom, ten Command Benefit, że mm, na początku jak już się wszystko rozłoży, wszystkie infiltratorzy czy coś takiego... Każda, y, każda Infantry Unit rzucasz dwa, dwoma kostkami i oni się ruszają jeszcze do przodu. To byśmy chcieli bo to, to się nazywa Endless Bloodlust czy coś? Chcielibyśmy się By... ruszać do przodu. Bloodman. <grych> chcielibyśmy man. się ruszać do przodu orkami zawsze. Okay. <grych> Za darmo. Jeszcze jakieś mamy? Thousand Sunny, którzy szczerze powiedziawszy nie czytałem ich. <grych> dobra, to, to, to ich zostawiamy. Okej, okay, to ich sobie zostawiamy, bo nie będę z siebie robił idioty, większego już. <grych> DevGard i DevGard mają coś takiego, że wszyscy dostają Relentless. czyli dużo trzeba natrzaskać, dużo unitów Hawoków z ciężkimi bolterami, albo nie. Idą wiem, i szczelają. Idą i szczelają, tak? A, więc to też to bardzo, bardzo zbliża ich do 30 DevGardów, którzy też chyba wszyscy mają tam Relentless. Mhm. I to jest chyba ostatni legion, jaki tutaj mamy. A jeszcze przepraszam, Emperor's Children. Uh -huh. yy, którzy dostają yy... Oni chyba dostają filmą no Pain, jak tracą Wunda, czy coś takiego, okay, nie no. pamiętam. No, mniejsza o to, ale yy, co jeszcze warto wspomnieć, to każdy z Legionów a, może wykorzystywać jako trup choicey yy, niektóre jednostki. Na przykład najtorsi dostają Raptory. Uh -huh. yy, co jest ciekawe, yy, Iron Warriorsi dostają Obliteratorów jako trupsy. Więc można ich naprawdę nadszaskać bardzo dużo. Wcześniej mówił, że będzie armia samych oblitów generalnie. Tak, fajnie. Jakieś tam i Wszystko strajkuje, wszystko ma heavy weapons, tak? Tak. Devgardzi mają oczywiście jakieś tam... Devgardzi mają Plague Marinesów, Emperor's Children. Tak, po Marku tym pewnie można się orientować. Tak, a i jeszcze jedna rzecz. Legiony, które są niezorganizowane z jakimś Bogiem, tak? Nie mogą brać Marków w ogóle. W ogóle. W ogóle nie mogą brać Marków ale wszystkie Legiony dostają za darmoche Veterans of the Long War, czyli mają... Wszystkie e... tak Wszystkie oryginalne Legiony dostają Veterans of the Long War za Friar, czyli to jest podbicie to jest podbicie Liderki, liderki o 1 i chyba Hatred Space, Space, tak? Space Marines, czy coś takiego. Dobra. Więc bardzo, na pewno jeżeli gramy jakimś Legionem, nie jakimiś Renegatami... Kto gra? renegatami wygra. Eee, bardzo nam umili tę rozgrywkę, tak? Może tak jak mówiłem, no nie sprawi to, że chaos nagle stanie się, nie wiem, dominującą siłą na stołach turniejowych, ale rzeczywiście jak będę grał na przykład przeciwko tutaj zebranym chłopakom moimi naylorcami, to będę korzystał z tych zasad na pewno. Bo są po prostu fajne. Ja patrzyłem teraz przed chwilą i muszę przyznać, że najlorcowe zasady dla nas, jako dla mnie i dla Karola gramorkami, to jest no, straszne, straszne są one. Tam, jak patrzyłem, obniżają liderkę o 3-4 punkty, co dla nas oznacza liderkę 4, 4 w najlepszym wypadku. <grym> Nie, yy, a to Ci powiem, jakie kombo można złożyć. Yy, tam jest... Yy, masz Fira na minus 2, plus bierzesz sobie taki artefakt, yy, plus bierzesz sobie taki artefakt, który jeszcze to podbija o minus 1, czyli masz już yy, Fira na minus 3, i bierzesz tę bierzesz formację z raptorami, gdzie obniżają liderkę o 2, czyli masz na minus 5. No to w starcie. No, Walka wręcz dla nas to jest na, na dobry liderka na, na strach, to jest na dobry na liderka na, na dwie no, jedynki, bo jak nie, to nie bijemy, no i, ale ostatnio, i ostatnio Ostatnio jak grałeś Green Titan, to tam wszyscy są fearless, tak? No tak, no tak, no tak no to jest rozwiązanie, ale dla takich standardowych rozpisek, gdzie jest, no nie wiem, tam 30 Org Boysów, czy, hmm. czy, czy w trakach są popakowani po 12, to jest liderka, że no, jeśli jest Warboss to 9 podstawy, ale tak osta to 7-8, no. No, tak, no dobra, ale czyli po prostu z tego co słyszę, to... Ja tak, jestem zadowolony z zakupu, może Projectors tak. Legends jest to takie przełożenie flafu, które zawsze powinien być w, na zasadzie. Tak, bo tak w... właśnie. To czyli to tak było chyba kiedyś w kodeks Eye of Terror, czy coś takiego, tak, że też były tak, tak, Legion Roles... Tak, 3.5. Chyba to był kodeks 3.5. Fajnie. Eee... Tutaj nadzieję na przyszłość, że inne kodeksy też będą robione w, tak, w ten sam sposób, na przykład orczy. Boś, nie... Ja bym z, bym z chęcią chciał zagrać będę z nami, którzy mają dużo tak, sprzętu i na przykład kilakany i dreadnoty są jako trupcy. W, w, w, w, no Fast fastboji czy, czy, czy, czy, czy no Speedfix, Motory i traki jako podstawa, tak po prostu. Mhm. Że każdy, no wszystkie traki za darmocha mhm. na przykład no kurczę fajna sprawa. tak Wtedy, tak jak Ty, możesz w swojej kompanii dorzucić do no Szwagier Rhinosy, ja dorzucam traki z Big shootami, na przykład i płacę dodatkowe Big Shooty, coś się zdarzą, nie nie? Mm -hmm. No i jest flaff, tak? Po prostu zrozumianie fluffu, nie wiem, Death skalsi, którzy mają stealth i, i scouta, wszyscy po prostu, i mogę zostawić całą wszędzie. Mega po prostu. Albo tak jak GCRL cards, że mogą się wyskakiwać z różnych miejsc na mapie, bo, no bo, bo chodzą kanałami i rurami. Jeżeli a jeszcze jeżeli chodzi o zasady, chciałbym wspomnieć, Emperor's Children mają dosyć fajny yy, combat drags, tak jak kiedyś mieli no. Dark eldarzy, że no. po prostu rzucasz yy, rzucasz yy, D6 i wybierasz sobie, rzucasz D6 i losujesz, czy masz plus jeden do Tuff plus jeden do ataku, plus jeden do Weapon, skill do Ballistic, skill i tak i dalej, tak dalej. I mają taki artefakt, który im pozwala zrobić tych rzutów D3, czyli a przy dobrych rzutach możesz sobie podbić mocno statystyki i jeszcze mają hmm, chyba taki Warlord Trade, który podbija o dwa inicjatywy, więc można no. mieć kolesie, który ma inicjatywę gdzieś 8 i jest niezłym koksem. Więc jeżeli lubimy mieć takiego e, dopakowanego Combat Lorda z jakąś dobrą bronią, no to sobie Emperor's Children mogą nieźle poradzić ze zmontowaniem takiego przechuja. Prze... Przechuja. No dobra, to zakończyliśmy już opowiadanie o Trader's legends na koniec tego, tak. tych takich nowości i ciekawych tematów chciałem troszeczkę zmienić troszeczkę diametralnie zmienić temat i chciałem wspomnieć o dwóch rzeczach, które mnie ostatnio zainteresowały jedna to jest zupełnie nie czterdziestkowa, ale bardzo mi się podoba inicjatywa czyli Legion Kraków, taka bardzo fajna organizacja z Krakowa, można się domyśleć Grają w X-Winga i robią battle reporty. No, my, że jako tutaj na stronie grywamy razem i nagrywamy różne battle reporty, to mnie zainteresowało. Chłopaki robią battle reporty, które są bardzo oglądane po angielsku z X-Winga. oczywiście, nagrywałem tutaj. W, teraz powinien się pojawić mniej więcej jakaś wstawka właśnie z ich, z ich battle reportu i link do ich kanału. Oraz druga rzecz, taki znowu lokalny patriotyzm, shop gracz, sklep, który pojawił się w Łodzi dosyć niedawno sklep karciankowy, planszówkowy ale też bardzo ciekawa rzecz prowadzą streama na Twitchu gdzie można sobie przyjść podczas turnieju pierwsze stoły zawsze grają na, na streamie oraz można sobie po prostu do nich przyjść i jeżeli szaferstwo się tam zgodzi można sobie zagrać i mieć to wszystko przystreamowane dla potomności i tak dalej także bardzo fajna sprawa teraz przejdziemy do tematu tematów wolnych które chcielibyśmy poruszyć i Porozmawiamy sobie na przykład o naszych pierwszych modelach oraz do, przy, o, o akcesoriach do malowania i do budowania figurek. Także zapraszamy za chwilkę. W następnej sekcji, w sekcji, e, którą chcielibyśmy tutaj poruszyć, temat naszych pierwszych modeli, które kiedykolwiek pomalowaliśmy, e, chcielibyśmy e, oczywiście też z, po, z pomocy, pomocami audiowizualnymi, wizualnymi, przepraszam wrzucić zdjęcia naszych pierwszych modeli, które pamiętamy, że pomalowaliśmy do 40 przede wszystkim, i opowiedzieć trochę o nich, i pokazać model, który ostatnio pomalowaliśmy, jako taki pokazanie różnicy i po tym, jak może się zrozbudować styl, jak się już no, niestety trochę tych modeli pomaluje. Więc zacznijmy może od chłopaków, od szwagra i misa, którzy już w poprzednim odcinku wspominali, które te modele pomalowali, ale tutaj mamy oto na przykład zdjęcie tych modeli. Opowiedzcie historię tych modeli, jak to się nam się stało, pokrótce przypomnijmy. Był październik roku 2012, więc przyszedł z boksem Chaos Battle Force. No i po, po jednym pomalowaliśmy, skleiliśmy i pomalowaliśmy, przyswajając alkohol przez cały wieczór, także jak już średnio <grym pamiętam <grym robienie zdjęć <grym tym <grym modelom. Ale jak rano spojrzeliśmy, to stwierdziliśmy, że nie ma tragedii, więc nie było źle. No i zdjęcia załączamy, a dla porównania mamy teraz trochę nowsze modele, więc co zaprezentujesz jako nowszy? A z Evatara, Mój ulubiony model ogólnie do 30 i podejrzewam, że będę go po prostu w 40, w, 40, będę w 40. go wykorzystywał jako takiego generykowego House Lorda i tyle. Mhm. Także to jest model, który mi naprawdę dużo frajdy, jeżeli chodzi o składanie i malowanie sprawił. Mm -hmm. A natomiast wracając do historii, po prostu kupiłem kiedyś tam m, tego Battle Forza, stwierdziłem, że jak wydam dużo kasy w, m, jednorazowo na to hobby, to będę miał motywację, że dobra, skoro już utopiłem w to, nie wiem, powiedzmy te cztery stówy, to będę w to brnął dalej i na szczęście dostałem jeszcze y, dostałem tę wypraskę tych trzech takich y, snapfitowych y, Marinesów mm -hmm. zwykłych, którą po prostu po, po, po całym wydarzeniu sprezentowałem. Mm -hmm. Szwagrowi to był początek jego armii space marinowej. Do, do tej pory robi ze snapfitów. Ta... Nie, ma, ma, masz chyba ze dwa oddziały, gdzie są sami snapfitowcy. Są. są piękne no. modele, w ogóle bardzo standardowe i w ogóle proste. No a ty szwagier co za prezentujesz ją teraz jako? No, dla porównania, ten stary World Bearer z Pamiętnego Wieczoru i Assault Marine Ultramarinsu, którego niedawno pomagał. Tak? Okej? Okay. To mamy to. Winco. Eee, Zacznijmy od Twojego starego. Witek, Ja już mówiłem. Witko, przepraszam. Znaczy, jeśli chodzi o kwestie modeli, to pierwsze modele, które zrobiłem, to był model. To był model. Imperium do. Orzona. Mm -hmm. Imperial to się tak nazywało. Tak. To były krwawe berety. Tak, to, to, to był model zalany całą. Jeszcze wtedy malowałem. Znaczy, malo wtedy to był bardzo, bardzo dawno temu. Olejnymi malowałem. Małkiem, więc, więc to. Nie, nie pędzelek był profesjonalnie za róweczka, ale były farby olejne, których się nie rozcięczało w ogóle, więc prosto z pudła. No więc on był cały zalany. No, to są nieudele. Nie, nie, nawet nie wiem, czy są ma takie. No, To ktoś też wyrzucał. To ma taka maź. Zalany olejną farbą model. Nie, pan no, Żele. Dokładnie tak. Nie tam, tam nie było szczegółów za dużo, ale to były pierwsze modele, które malowałem. Albo, a model, który prezentujemy, to jest twój pierwszy model do 40 tak, i to... tak na dobre skończyłeś się początku. Tak, tak to jest mój pierwszy model do 40, kupiony na Allegro za jakieś przepieniądze. Czyli Dev Company, e, Company Dreadnought? Dev i on był pomalowany już, byłem mm. bardzo zadowolony jak go malowałem, teraz bym zrobił mi, mega inaczej, zrobiłem gąbeczką, zrobiłem wie, zniszczenia w ogóle. Super, super byłem zadowolony wtedy z tego modelu, zaraz na niego patrzę, to trochę żal mi tego. Ale y, on był pomalowany nie najgorzej jeszcze, bo jakiś solidny table, tylko z nim po, problem był taki, że y, ja go pierwszy raz lakierowałem w życiu, bo stwierdziłem, że robię go od początku do końca, więc, więc go też polakieruję. No i, i trochę przesadziłem z tym lakierem to było i, i, i lakierem, lakierem go po prostu wy, po pierwsze wybieliło go strasznie no. miejscami takie po prostu już białe plamy a po drugie zalałem go tym lakierem też, więc, no. więc szczegóły poczuł się. Okay. A jako model i, porównawczy? A jako model porównawczy to będzie poprawiony Grug the Face Reaper. Mhm. To jest ostatni model, który skończyłem w całości. Tak, mhm. to już jest tak kompletny, zrobiony tak jak chcę. I, no i widać różnicę. Jeden. No i widać taką <laughs> różnicę. Dokładnie. Ja jako model, który to jest znowu, jako jeden z pierwszych, który pomalowałem do 40 poza nie, nie wiem, seryjne malowanie 80 greczynów, które, które po prostu z bratem kiedyś usiedliśmy i malowaliśmy ich po prostu na zasadzie paint by colors. W, tym, w tych 10 wszystkie bronie niebieskie, wszystkie portki czerwone, wszystkie kurtki żółte. To takim pierwszym modelem, który też właśnie usiadłem i przysiadłem nad nim, to jest ten Rantert, który, który teraz właśnie widzicie na ekranie. To jest model, który zresztą ostatnio nawet go trochę tam złoszowałem. Nic więcej mu nie robiłem, raczej tylko łoszę, na jego bo były kolory zbyt płaskie ale jednak jest to model, który zachowały się oryginalne kolory, które, które kiedyś tam położyłem i no, wygląda jeszcze gorzej niż teraz wygląda, więc, <grym> więc tak. A modelem, który porównam no, po tych wszystkich latach, nadal jestem wierny Orkom i oczywiście będzie MacBoy z Shock Attack który też model, który się ostatnio dosyć mocno przyłożyłem do niego. Wszystkie szczegóły ma porobione, tak jak należy i, i jak to Witek mnie zawsze ciśnie, szczegóły są porobione, dorobione, więc wsty, wstydu nie ma. Tak. Więc to były nasze modele. Bardzo byśmy chcieli usłyszeć od was jakie wy modele ostatnio pomalowaliście, jakie wy mieliście swoje pierwsze modele, więc w komentarzach na fejsie czy na YouTubie wrzucajcie nam linki do swoich profili, do swoich zdjęć lub, lub po prostu napiszcie Jakie modele pomalowaliście i czy widzicie różnicę między pierwszym, mam, mam nadzieję, między pierwszym a tym ostatnim modelem? Jak nie być. widzicie różnicy, to coś jest źle, coś jest nie tak. To albo zaczęliście w tym roku, <laughs> albo zmieńcie <wiedzieliście> hobby, bo coś <laughs> to jest, to jest nie lub, tak. lub też zacznijcie rozcieńczać farby. <laughs> Także dzięki wielkie <laughs> za... Wyniorkaniec. Tak, tak. Kanić. Dzięki wielkie za wszystkie te sugestie, które tam wrzucicie i, i komentary. Tak. W tym segmencie chcielibyśmy poruszyć z kolei temat akcesoriów modelarskich, jakie możemy sobie w ofercie GW zakupić. I no chciałbym, żeby każdy z nas może powiedział, jakie jest jego ulubione akcesorium mhm. z GW. Oczywiście pewnie też napomkniemy o jakichś akcesoriach innych firm, tak. Że... Natomiast no, może byśmy zaczęli od szwagla, jeśli chodzi o sprzęt GW. To dużo tego nie mam przyznam się szczerze, bo z tego co słyszałem, z tego co mi opowiadali modelarze i hobbyści to te rzeczy z GW no ok, może są dobrej jakości rzeczywiście, ale w dużej mierze płaci się za znaczek Citadel podczas gdy sprzęty o bardzo <coughs> przepraszam, o bardzo podobnym standardzie można kupić taniej jedyne rzeczy z GW, które używam tak na co dzień to są y, te takie y, szczypczyki do wycinania z ramek, które mm. kiedyś Winsu nie zostawił i nie zabrał. <śmiech> I szwagier jest zasiedział po prostu. <śmiech> Prawem kaduka przeszły. Y, no jest to całkiem fajne, bo powiedzmy, że te ramki jakoś są robione <śmiech> w taki sposób, że łatwo, łatwo z nich wyciąć elementy za pomocą tego narzędzia. Mm. A drugie co używam to jest pędzelek Layer, Layer chyba M. Mm. Z GW, który też jest całkiem przyzwoity i w porządku się nie maluje, i nie jest jakoś strasznie drogi, bo kosztuje chyba 15 czy 16 zł. No, nie, nie jest to Bo na przykład to... jakiś tam super artificer mega drogi kosztuje 60 zł, natomiast ja z polskiej firmy Magpol pędzelek 00 albo 000, który też jest bardzo mały i precyzyjny. 8, mam mnie za 5 zł. A, jakby ja kupił, ja kupuję, ok. No i talerki też... są niewiele droższe, a też całkiem w porządku. Bardzo, hmm. bardzo. Więc no. To chyba tyle, jeśli chodzi o, nie, o rzeczy, gw Nie pamiętam, ma. która firma robi te pędzle. Italieri, może też z tymi. Yy, on się tak to rozszerza. To kądy, Army Painter i, i MacPoole. Italieri i Każdy, każdy. każdy I temat z taką no. szerszą rączką. Army Painter. Tak, ja mam taki jeden. Bardzo Ar mam tak ze trzy, bardzo je lubię. Tylko ja mam jeden cały, cały trójkąt, który nie jest. sobie film. Czy nie Italieri, tylko właśnie Army Painter, który jest cały trójkąt. Mhm. Bardzo się go wygodnie trzyma. Z tym, że jeden problem mam z tym, że czasami jednak. E, może to jest moja wina, że przy malowaniu jednak ten y, czubeczek pędzelka się wygiął w, w pewną stronę uh -huh. i wygiął się w taką stronę, że trzymając go w, w, w, wedle trójkąta nie jestem w stanie ten, uh -huh. operować dokładnie tą końcubeczką. E, natomiast jeśli chodzi o, o, o, o sprzęty, które tak jak Michał wspomniał, tak jak Szwagier wspomniał, e, że płaci się za markę, tak, płaci się za markę, ale płaci się też za styl. Tego narzędzia, bo niestety na przykład mamy książki GW, które są teraz w tej nowej wersji, wyszły takie fajne Fikuśne, mają te rączki i tak dalej. One kosztują, nie wiem, chyba z 50, zł, 60, zł. a możesz kupić Italieri za 25, nie Talieri, tak, Italieri za 25 takie niebieskie. Robią tą samą robotę, ale no, co by nie mówić, to jest trochę tak jak ze zwykłym PCTem i z makiem. No. GW rzeczy wyglądają po prostu zajebiście, no, po prostu położy się na stole i to wygląda cza, na no czadersko. Natomiast ja to skupiasz się tak. na wrażeniach nie, lubię, w tym momencie. Tam, ale lubię mieć ładne rzeczy no w kosie. No. Jasne, ale skoro robą tą samą robotę, to lubię mieć ładne rzeczy w koło siebie osobiście. I... Kto boga temu <głos> Poza Zatem umówmy się, ile, ile razy w roku kupujesz czążki? Ile razy na dekady kupujesz czążki, jeśli nie potrzebujesz, nic nie żywoździ? No, Kupuję się raz kiedyś. Tak? Ja na przykład mam dwie pary czążek, tylko dlatego, że jeden się wygieły i jeszcze pracuję wtedy wygięło, więc zakosiłem to drugie po prostu. Tak. Właśnie w, w, zakosiłem, bo za nie tak jak zwykle to 50-50%. Natomiast jedną rzeczą, którą używam od lat GW i której nigdy nie zmienię, a miałem różne inne, to jest wiertełko. To takie czarno gumowane wiertełko mam, które oczywiście do wiertełek tam 1,5 mm, 2 mm do nawiercania rów i tak dalej. Jest to najlepsza rzecz jaką mam od GW. To po prostu nie przestanę jej używać nigdy, bo nawet w, w, mam Dremela, którego czasami używam, który ma za dużą moc, nie mam kontroli, a jednak w tym ma, małym guwielku, takim po prostu za mam, 20 zł. super się nawiercalówki do wszystkich bolterów i do wszystkich karabinów. Więc to jest takie moje urządzenie, które mam od GW i będę używał lata. No i nie wspomnę jeszcze o miarce, ale miarka to oczywiście nie część modelarska, więc tutaj się powinnam Ty nic? A moim ulubionym takim gadżetem GW, niestety już nieprodukowanym, jest ta Paint Station, mhm. którą kiedyś robili. Chodzi tutaj o taki plastikowy, jakby stoliczek który ma specjalne m, takie zagłębienia, w które wkłada się farbki y, GW oraz można sobie położyć jakiś na przykład kubeczek z wodą, też w takim specjalnym zagłębieniu. A jest to w moim przypadku na tyle fajna rzecz, że y, no, nie, mam, nie mam jakby pokoju osobnego, mm -hmm. gdzie mógłbym się rozwalić z całym hobby, więc po prostu na biurku, przy którym jeszcze robię milion innych <śmiech> rzeczy związanych nie z hobby, mm -hmm. A jeżeli na przykład muszę skończyć nagle, wyjść gdzieś i, i tak dalej to po prostu cały ten rozgrzebany projekt y, nie musi zostać sprzątnięty, tak? tylko, tylko mogę po prostu całą, y, cały ten stoliczek odłożyć sobie na górną półkę i kiedy będę miał znowu czas na hobby po prostu ściągam to z powrotem na biurko, nie muszę rozkładać przez 15 minut tych wszystkich y, komponentów mhm. i tak dalej, a poza tym Dosyć lubię ten z GW Mold Line Remover. To jest taki nożyk, który ma dosyć szerokie ostrze i on jest używany do tego, żeby zaskrobywać te wszystkie linie, które Nożeszki. powstają przy, przy odlewaniu modeli. A Wada jest taka, że jest dosyć niepraktyczny, jeżeli akurat taka nadlewka powstała na jakimś detalu. Bądź w jakimś takim trudno dostępnym miejscu, więc wtedy jest lepiej przerzucić się na taki zwykły nożyk modelarski, który ma troszeczkę cieńsze, ostrze. No oczywiście można ten model przy odrobinieniu uwagi wtedy popsuć, natomiast tym modline removerem no trzeba by się bardzo... Nie dobrze... popsuć, jest battle damage. <laughs> ja trzeba zawsze... by się bardzo po, po, postarać, żeby na przykład, nie wiem, naciąć gdzieś nogawice czy, czy, czy jakiś inny detal. Ja do tego, model. tak jak mówisz, używam e, tych nożyków takich chirurgicznych praktycznej firmy. Mm. Olfa, japońskiej firmy, e, która właśnie robi takie małe nożyki, małe, mm -hmm. mało ostrza i, i zawsze do tego tego używam. bo są super ostre i wystarczy naprawdę tylko raz przejechać przez takie coś i fakt parę modeli na przykład sobie naciąłem, bo na przykład zjeżdżałem po nodze mm. i trafiłem na buta, mm -hmm. no ale to wtedy też można sobie to wszystko e, poprawić. A i wracając troszeczkę do PlayStation to mówię o tej plastikowej Paint Station, czyli tej drugiej generacji, bo są już teraz trzy generacje PlayStation Pierwsza była drewniana, którą trzeba było sklejać. Nie, tutaj nie, nawet na oczy nie widziałem. E, druga to jest ta plastikowa, tak, która tak. mówi, że ma dwa kubeczki i pośrodku jeszcze ta mata można było położyć. na ta, tak? E, tak, właśnie mam też jeszcze tą matkę do klejenia GW. No można większą kupić, taniej, ale byłem zbyt leniwy, a sklep modelarski mam blisko mieszkania, więc poszedłem, wydałem te trzy dychy i jestem zadowolony. I jeszcze bardzo lubię ten kubeczek, który właśnie był na wymiar robiony mm -hmm. do tej Paint Station no, z, tymi, z tymi takimi wcięciami do trzymania pędzelków. Więc mm -hmm. można sobie po prostu odłożyć pędzelek do kubeczka z wodą i no, włoski nam się nie, nie wygną. Nie wygną tak? Bo on w powietrzu wisi po prostu w tej wodzie. W powietrzu w wodzie. W powietrzu w wodzie tak. Wilko Znaczy nie mam chyba żadnego gadżetu GW. Chyba mam taką miarkę GW. A no. który gadżet uważasz, że na przykład patrząc na niego, że o to, to jest dobry pomysł? Znaczy nie, jeśli chodzi o kwestie tych gadżetów GW, to one są przede wszystkim strasznie drogie wszystkie. Znaczy patrzę na nie i, i jakby ta cena, cena, nie, cena do jakości nie jest jakaś, jakaś super. Podoba mi się z gadżetów GW, podoba mi się to, to tandeta. Poda mi się miarka ta w kształcie czaszki, co o, Fajna, fajna Mój kolega fajna ma ta miarka, ale, ale to jest Badziew, nie? Jest zasadniczo. Znaczy, wiesz, to jest strasznie wielka, i podejrzewam, że mało wygodna, znaczy... jakbyś chciał coś między modelami ja, nie, zmierzyć. Wiecie, wiecie, to zależy kto, kto, kto co lubi. Ja, ja nie jestem typem garżeciarzy i ja swoje rzeczy yy, ja, ja zasadniczo większość mojego hobby, no to kastorama i lerła Merle? I to są, to są rzeczy, gdzie... No nie, no słuchajcie, no można, wydawać, można wydać Jest 50 zł na miarkę, a można iść do jednego z wyżej wymienionych i kupić tą samą miarkę za kilka złotych. Nie, C nie kupisz jej. C ci, Celujemy że... w endorsement od Lerwa. Mów o nich więcej. Szczerze, szczerze, że nie kupisz miarki właśnie w a ani w Castoramie. Nie kupisz. Najtańszą miarkę calową, jaką widziałem, to było 40 parę złotych. Więc jeżeli mam kupić Stanleya. A ja nie, to ja, no, ja miałam taką miarkę właśnie z Castorami. Z... się udało jakoś? Ale... Udało mi się, wiesz, bo to jest kwestia tego yy, na co trafić, ale to, że czasem po prostu idziesz i w koszu leżą te miarki. No, miarki możliwe, ja w ja zasadzie za szukałem nie? jakieś calówki i kupiłem, nie kupiłem, ale miałem możliwość kupienia dużej miarki calowej, yy, bo właśnie pomyślałem, że kupuję dużą pięciometrówkę jakąś, taką porządną, którą do, do, do mierzenia w domu i miałem wybór pięciometrową Stanleya za 20 zł, czy 30 zł, które naprawdę jest fest, lub też z calową opcją, tak jak te GW są, że są centymetry i całe, za mm. chyba 60, takiej samej, po prostu to samo, tylko że ta taśma jest inna. Dwa razy większa cena, po prostu. A jeśli chodzi o ulubiony gadżet, to rzeczywiście mam jeden i to są kostki Gieł. Lubię te kostki wydawane y, takie do, do, do konkretnych armii. Mam, mam takie Blood Angelowe, które są w takim blaszanym pudełku z logo DEF Company. Mm. Y, kupiłem sobie te orcze, które były ostatnio wydawane, te zielono-białe. No, tak, też się Tak, te Bardzo fajnie, tak, fajne. fajne są. Tak, tak, fajne są. I, i, I byłem blisko kupienia. Byłem bardzo blisko kupienia tych kostek, które były wydane do jednego z tych zestawów, tylko nie pamiętam już które. Tam, gdzie była ta jedna. Do, do ostatnio do Prospero chyba, tam, gdzie Aha. jest jedna kostka taka specyficzna. Okay. Też je chciałem mieć. Znaczy, to, to nie podzielę do niczego, ale lubię kostki. Po prostu mam tych kostek różne rodzaje i, i, i te lubię akurat, te, gdzie są. Gdzie są zbejeżone, to to lubię. A, a resztę takich modelarskich rzeczy to nie ma chyba poza jakimiś tam zużytymi już pędzelkami GW to nie ma nic. No dobra, a, a... co, poza, a co, a co, a co z, z gadżetów, które uważacie, jest tam jak gówno? I to <laughs> mówimy tutaj o GW i, i jeszcze... Okej, okay. Mistrz, mistrzostwo fancast. świata. Na ale Mistrzostwo nie jest gadżet, mistrzostwo ale zaraz Mistrzostwo świata. Nie ma fajkastu, zostaw fancast. <laughs> nie, nie będziemy się nerwować. Już, już na fancast został wylany, wiesz... Piotro pomysł. Ale był, przecież był ten gadżecik do yy, naprawienia modeli. Ta taka to szczoteczka naj, do flaszu do, do do i tak dalej. Najlepszy Mistrzostwo tak? świata. Tu mistrzostwo świata, z którym jest... To jest, to jest taki y, sztandarowy żart u nas w sklepie hobbystycznym. Pozdrawiamy Kryspina. To są te y, palety. O! Y, palety... O! <laughs> Tektu, nie, to jest, to jest blok noc, z taki. papieru pusty, też, to jest to, co chyba Damkan używa w każdym swoim filmiku. Tak, I może nie tak. używa, ale to jest Dobrze, największy Większy <głos> <głos> <głos> Największy badziew. Chyba to, to jest chyba Mistrzostwo Świata. Bo, ja też tak rozumiem. To jest, lakieru, to jest kredowany, lakierowany papier który ma trzymać farbę i żeby ona się nie wsiąkała szybko. To jest zwykły papier. W sklepie żartowaliśmy, że jeżeli ktoś przegra turniej, to będzie musiał kupić pięć za karę. Nie, to, jest, to, jest taki, to, jest taki, to jest taki najgorszy. Najgorszy z tych, które są. Chyba taki, który sobie wyobrażam. Ja tak Pokazywali ostatnio ten nowy gadżet, ten taki zestaw do naprawiania modeli, kiedy jesteś gdzieś tam w bryloczek trasie, taki bryloczek i jest właśnie coś, co wygląda jak taki miniaturowy mold line remover. Jest, na, jest ta taka saszetka na klej, gdzie nie wiem, ale nie widziałem, w kio, nie widziałem w kiosku tak małego kleju. Ja też nie, powiem szczerze, że to jest za małe. To jest za małe, a poza tym tak, no jeżeli już ten klej wyciągniesz... Tak, bo tam w filmiku jest ten klej z, z tym dzióbkiem od, odkręcony, tak? No to skoro już ten klej otworzysz, napoczniesz go, no to ten dziubek no nie możesz go zdjąć, bo ci się wszystko wyleje w tym, tak? Dokładnie. Więc jest to taki bzdura, straszna. Bo to wiesz, możliwe, że to jest na możliwe, że Anglii są, kleje cyjanakrylowe, jednorazowe, użytku, że na naprawdę 1 ml czy 2 ml, tak? Ale w Polsce kupujesz to masz tam 10-15 ml. No i tak jak mówisz, po pierwsze nie zmieścisz tego tam, a do, po drugie, jeżeli już go otworzysz, to musisz go zamknąć rureczką tak? Zróżkawką. No no. I już się wtedy nie zmieści. No ale wtedy mówię się, taki klej kosztuje 4 zł. jak Jeśli na turnieju pójdzie model, no to 4 złote skleisz, wyrzucasz, tylko żeby się to zmieściło, to się nie mieści. No. Nie na nasze warunki. Chyba że za kolejne 10-15 zł będzie można kupić malutką tubeczkę cyjona akrylowego kleju od GW znaczy od Cetadeli, przepraszam wtedy może będzie, będzie no nie ma, to nie jest komplet, tak? no to jest na razie fajny doroczek. ja myślę sobie, żeby to kupić jako sam doroczek, zniąć ten usuwacz Moldreinu i usuwacz nadlewek, bo to jest dla mnie zbędne i samo to nosić, ale 56 zł to nawet u czyli pewnie GW 75 złotych no, trochę za dużo jak na doroczek, jak dla mnie, ale spoko, no, jak ktoś lubi, ktoś chce to, to, to, to fajna rzecz dla mnie oso osobiście takim trochę, nie, nie wiem czy ja sam tego badziewię, bo to nie jest badziewię, to jest dla mnie w moim mniemaniu troszkę niepotrzebny gadżet, to jest ten cały project box, który teraz wydaję. Właśnie o tym chciałem zapytać. Bo to jest, możesz tam zmieścić chyba z 20 farbek, i wszystko leży jakieś jest pod kątem, nawet te pudełka na trawki i tak dalej, możesz to włożyć tam pod kątem i jest takie... Marnowanie przestrzeni po prostu straszne w tym, tu, bo tu wiesz, że masz klapkę, zdymujesz klapkę, która jest w ogóle sama fajna, w sobie fajnie zrobiona, bo no jest tam głowa demona tego, mm. painting Dimona. i to wszystko świetnie wygląda, ale to jest taki, no nie wiem, takie no przeroztwory taki na treść. Jest, tak? jest to ogromne, tak, więc nawet jeżeli to ma ułatwić ci robotę w domu, tak jak te, ten to paid station, który tak. ja mam, no nie. Zajmuje to zdecydowanie za dużo miejsca. Poza tym, jak miałbym to rozkładać, co nie wiem, co no więcej. Wieczor... To nawet nie jest problemu. to zdejmujesz górę, zdejmujesz tę pę... część do malowania, ale największa rzecz, która by tam boli, że tam nie ma miejsca jako project box, nie ma miejsca na model. No to nieźle. Ja tak uważam, że okay. nie niech w tej, tym, tym station, nie będzie dziurka, gdzie po prostu jest na przykład wycięcie, i całe pudełko, które ma tam powiedzmy 15 cm wysokości, tak strzelam teraz, bo, bo nie kojarzę. Niech to będzie miejsce, w którym mogę wstawić model i na przykład, nie wiem, jakiś tam, tam jakoś będzie siedział, tak? I wtedy później wkładam jakąś płytkę i mam całą przestrzeń, nie wiem. Trochę to jest w ogóle, nie wiem, bo Kryspina to stoi od początku chyba i nikt tego nie kupił, bo to jest <śmiech> po prostu y, no, dziwne. Człowiek, a ty masz jakiś bardziej w który patrzysz na GW, niekoniecznie, no, właściwie niekoniecznie na GW, ale hobbystycznie uważasz, że to jest totalne dno. Szczerze nic mi do głowy nie przychodzi. Wylęliśmy już dość, Pamiętam nie? kiedyś mieli ha. jeszcze taką tą, yy, chyba... Yy, spray, gun. spray Gun. w kształcie miutacza, miutacza o, ognia. Tak. To. Dobra, to wy mam pełną anegdotkę. Jak pracowałem w GW, musieliśmy pomalować bramę... Yy, Kurde, teraz Ty mi przypomnisz pewnie. Yy, Władcy pierścieni, bo był to wiesz, był, był czasu War of the Rings i były te, te wielkie wrota. Po prostu brama Mordoru nie, nie, Wrota Mori? Ej, Boże nie, Mori nie, chyba, nie, tak. Nie, nie, nie, Czarna Brama, The Black Gate. Nie, nie pamiętam. W każdym razie czemu zrobiliśmy po, no, taką wielką e, tą, tą, e, wielką e, dioramę, taką na cały stół, nie? żeby po prostu były trzy elementy, dwa na cztery. Napracowaliśmy się chyba cały tydzień, żebyśmy pracowali na po godzinach, żeby zrobić to, bo War of the Rings wychodzi, trzeba zrobić fajną ten, e, planszę, żeby na tym grać i zachęcać ludzi do kupowania. Super, no więc zrobiliśmy, to wszystko było oczywiście zrobione w, ze stropianów, no zresztą jakichś pudełek, które mieliśmy i tak dalej. Wyglądało naprawdę świetnie. I teraz pomijając to, że mój na jak to był skończony debilem, który kazał nam to robić, słuchajcie, tymi moimi pudełeczkami z piasku. Nie, nie kazał nam jechać do, do, takiej, do takiej brytyjskiej kastelamy i po prostu kupić worek piachu i to wszystko zasypać, tylko otwieraliśmy te pudełka w piasku i żeśmy to wszystko zasypywali piaskiem z tubek. Klej braliśmy z tych małych, które jak mi nie pozwoli pojechać, kupić kleju w wielkim wiadrze i to wszystkiego zamalować, to jeszcze do tego wszystkiego mówię: Dobra, to pojadę. Mówię: Może chociaż to, może z tym się uda. Kupię z 5 puszek czarnego sprayu, zasprayujemy to, np. kupię brązowy jakiś inny, żeby to wszystko później nie drajekrasza. No i już. Nie, słuchajcie, jak debile pieprzeliśmy się z tego chyba. 2 czy 3 godziny, żeby po pierwsze odpalić w ogóle ten mały flamer, a później, żeby to wszystko brać Abaddon. To się wtedy nie nazywało abadon Black, nazywał się Chaos Black. Chaos Black, przelewać z małych buteleczek, przelewać, wlewać to, mieszać to z wodą i zapsikiwać to. to. Latało ta farba wszędzie po prostu. Ja w sobie nie wyobrażam podkładować modeli. Tereny jeszcze tak, bo to jeszcze dało rady, tak? no bo to z bliska podkładowałem, to wiecie, masakra po prostu. Jeden z najgorszych produktów, jaki mieli kiedykolwiek. No i jeszcze, i jeszcze to wszystko, niemożność podłączenia tego do kompresora tylko trzeba było z tych głupich puszek no podłączać to. To było najgorsze. <laughs> <laughs> najgorszym bardziej, w jaki tam z No dobra, yy, to tak pohejtowaliśmy sobie trochę, bo zawsze yy, Wczoraj gorycze i że śmieszny... Hej, kanadry... się sprzedaje. <śmiech> śmiesznych anegdotek. Moim zdaniem to jest coś fajnego. Kończymy ten dzisiejszy odcinek. Dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście z nami i przypominamy, że oczekujemy na fajne pomysły różnych tematów, które, które mogą Wam wpaść do głowy. Chcielibyście, żebyśmy o nich pogadali, więc wysyłajcie je w komentarzach pod postem na Facebooku, pod filmikiem na YouTube. Gdziekolwiek znajdziecie ten link do, do, do, do podcastu. A na razie żegnamy się z Wami i do następnego razu żegna się Zygi, Szwagier, Witek i Vincent. Na razie. Cześć. Cześć.